Pomysły, to chcę po prostu realizować jak najbardziej, jak najlepiej, jak najjakośniej. to. I e, jeżeli identyfikuję sobie muzykę, to muszę stworzyć sobie takie <głosy> życie odpowiednie, bo jakichś tam propozycji, e, czy, czy tam regularnych występów, czy zaproszeń od festiwaliów, tam ja, no, po prostu nie ma. Po prostu nie ma nic. I nie ma odpowiedzi na moje tam propozycje. I przez wszystkie te warunki, no i ja otrzymało się, że to bardzo wielu tych nagrań. No i dla mnie to też taka pewna dyscyplina, bo jeżeli nie jestem w procesie, to już wydaje się, że może już to koniec, bo może nic nie będzie dalej na w jednym wierszu opisałam takie sytuacje, że z jednej strony to bardzo tak jest katastroficzne, jeżeli wszystko, co dzieje, dzieje tylko przez moje inspiracje, bo faktycznie to może oznaczać, że to tylko mniej potrzebne, tak? Ale z innego aspektu, z innej strony, to jest i pewnym takim triumfem, bo dzieje tylko to, co ja naturalnie chcę. <głos> I nie, nie ma w tym jakich przeszkód. Ale to kosztuje no, bardzo drogo. i Fizycznie, i materialnie, i trzeba chwiarować i czasem, i zdrowiem, i wszystkim innym. Zmienność składów jest naturalną częścią muzyki improwizowanej, natomiast nie spotkaliśmy się dotychczas chyba z artystą, który y, świadomie wybiera tę zmienność i ucieka od y, możliwości prowadzenia stałego składu i pracy ze stałymi ludźmi. Chociaż wiadomo, no ale znowu tych, bez przesady, część tych muzyków powraca regularnie ma, na nagraniach Fantastic Squad. Tak, stałych e, współpracowników, z którymi czuje się dobrze muzycznie, którzy podzielają jego e, wizję muzyki Fantastic Swimmers Concerto Grosso, numer 16 rok nagrania 2023. Tym razem to jest trio. Wieranika Łoś źle przeczytałem ostatnio jej nazwisko w angielskiej transkrypcji Wieranika Łoś, tak brzmi prawidłowo głos i elektronika. Piotr Mełek, klarnet elektronika i Wiktor Siemaszka, fortepian głos i flet. Segment płyty Concerto Grosso numer 16, Fantastic Swimmers. Tym razem w trio Wiera Nikołoś, Piotr Mełek, Wiktor Siamaszka, który jest dzisiaj naszym gościem w programie drugim Polskie Koralia w nocnej strefie środowo-czwartkowej. W rozmowach improwizowanych wracamy do tego wywiadu, do ostatniej jego części. Ostatnie pytanie ode mnie. Nie wiem, Tomek jeszcze pewnie będzie miał, a ja bym chciał zadać to pytanie, bo tak się ciekawie złożyło, że pierwszy wywiad, jakiego udzielasz w języku polskim, jest wywiadem radiowym, a ty też y, zajmujesz się lub zajmowałeś, upewnijmy się, działalnością radiową. Chciałbym, żebyś o niej trochę opowiedział. O swoich audycjach, o tych, które Ty prowadzisz. Jakie to są programy i, i, i gdzie Cię można usłyszeć? <grywa> Ну, то тоже я могу уповядать в годин о То программа «Кракатук» называется на фалях e, белорусского радио который ма офис в Белом Беломстоку. И то, как бы, третья сторона моей особой моей постачи – то баданя, то музычно-хисторичное баданя z 19 roku zacząłem taki wielki wielki cykl programów o historii białoruskiego jazzu i ta historia bardzo <grywka> związana z jazzem polskim, z jazzem litewskim oczywiście, bo to мы мамы один великий культуральный регион, интермариум, так? але возможно, забылись уже на то, по часах там, жечь і так далее. Але фактически для меня это было великий приятное тварця на самом почетку этого циклю, что пионерами джазу в Польске и джазу в Беларуси стали едные особы. На початку в Польше, то, например, Зигмунд Карасинский, Ежи Хенрик Хэнрик Гольд, Эдди Рознер натуральный, Ежи Бельзацкий. И на почонку мировой войны святовой те самые персоны стали творцами первых великих дужных джазовых оркестров уже в советской Беларуси który został się na dłuższy czas, jak Bielzacki, stał kompozytorem filmowym. Rozner trafił do GULAGU, jak wiecie. Zygmunt Karasinski wcześniej zjechał, Jerzy Pietersbórzki też przez armię Andersa. Ale no, to po prostu, jak to, może informacji, może odkryć. Teraz ja tak spaceruję po wilnie, dystancyjne, też w oszukiwaniu jazzu w międzywojennym Wilno. I to też świadczy o tym, że obecność polska, białoruska, litewska, żydowska w Wilnie tych czasów była bardzo taka bliska. I jazz łączył te narodowości. Dobra, to jeszcze mam jedno takie pytanie, no, nie wiem. Masz nadzieję, że będziesz mógł wrócić i będziesz chętnie chciał wrócić? do Mińska, że tam się po prostu poprawi i będzie się dało normalnie żyć, pracować. Nadzieję mam na pewno, tak, i nigdy nie chciałem mieszkać w innym miejscu, po prostu tak stało się, ale nie chcę po prostu martwić się tymi думkami, tak tymi myślami, jak to powiedzieć. Jeżeli nie mogę coś e, zmienić, to trzeba... Jakby być tutaj i teraz i dla mnie najgłowniejsze nie to, gdzie jestem teraz, a to, co mogę robić. I jeżeli w Polsce ja mogę zajm zajmować się twórczością i muzyką i poezją i badaniami, to znaczy czas nie idzie jakby mhm. marno, tak? Jest takie no marne. Mhm. A czujesz, że ty możesz coś zmienić? Że na przykład twoja działalność kulturalna też nie zmienia czegoś świadomości ludzi, nawet nie wiem. Na mojej może działce takiej niewielkiej, jakaś jak kropla w morzu, no to może być. Jaka do, dodatkowa taka fala ale jeżeli na temat badań, to po prostu czasem jest jak rekonstrukcja genetyczna, bo po prostu stworzenie tradycji, jak ja opowiadał. Że jest tradycja awangardu, ale nieasensowana i trzeba jej stworzyć po prostu stworzyć. Tak jest z historii jazzu, on też nie są on i Wiem, co w Polsce też jeszcze niedawno myśleli, że jazz zaczął się tylko po wojnie, tak, II wojny światowej. Ale początki jazzu były jeszcze wcześniej, w, tych, w interbeliumie, w tym międzywojennym odcinku czasowym. No tak jak do niedawna, po prostu dla większości Polaków wykształconych w polskich szkołach, nie wiem, Gogol był rosyjskim pisarzem. Tak się teraz zastanawiam, słuchając Ciebie, jak wielu muzyków, jazzmenów spłyt, płyt nie niesłusznie uważamy za muzyków rosyjskich. nie? Tam wiemy, że nie wiem, Sława Ganielin, to jest jednak Litwa. U, ale, ale, to, to dla mnie wielka postać, tak. No, ale, ale ilu było Białorusinów spośród tych powojennych jazzmenów? Być może, wiesz, coś sobie wyprostujemy. Uważaliśmy ich za, przez lata za muzyków radzieckich, nie do końca ich pochodzenie, jeśli chodzi o te republiki poszczególne, jest dla nas jasne i czytelne. Dokładnie tak jest i my możemy to wszystko odnowić i przeansensować, jakby modernizować swoją świadomość, tak przez to oczywiście. No, wyciągnąć na światło pewne informacje. Myślę, że, że nawet jeżeli najgłybszy czas taki, to oś te rozbory Rzeczypospolitej to była naprawdę wielka geopolityczna katastrofa i moja obecność teraz tu w Bielostoku w Polsce to też taka oddalona falia jeszcze tych wydarzeń. Bo to tradycja już dawna tego prze, przemieszkania talentów z Białorusi do Polski, jak tam ten Stanisław Maniuszko już tam, i Czesław Niemen nawet. No tak, no oczywiście. Co mamy, to mamy. Julia Szawiel-Organy, Wiktor Siemaszka, w tym przypadku również kompozycja, Konstancin Jaszkoł, Aranżacja i Chór Wolnych Białorusinów. To był utwór Dominus z albumu Isny, tego zespołu Wehikułu. Wiktora Szemaszki, Fantastic Swimmers. Żegnamy Wiktora Szemaszkę jako gościa rozmów improwizowanych, ale rzecz jasna wierzymy, że jeszcze nie raz spotkamy się z jego muzyką na antenie programu drugiego w rozmowach improwizowanych czy w nocnej strefie środowo-czwartkowej. Dzisiaj posłuchaliśmy trochę starszej i trochę też najnowszej muzyki, Swimmersów. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Można się z nami kontaktować nie tylko podczas audycji, ale przez cały tydzień. Facebook.com, kośnik improwizowane albo radio.pl I teraz przed nami nowe płyty. Nowości wydawnicze na pierwszy ogień. Alejandra Bożyk i Kiero Amor. z Alejandra Bożyk i Baris, album Kiero Amor, wydany hmm. mm, sprawdźmy dokładnie kiedy, w tym roku, oczywiście w styczniu, pod koniec stycznia, przez oficynę Iglu Records z, z Belgii, z Brukseli konkretnie. A grali Alejandra Bożyk z saksofony i efekty, klawiatury i efekty, Kamil Alban Sprang, Eli Gulem, perkusja i Mateusz Malharek Baz, taki oto zespół nagrał tę no, bardzo, bardzo interesującą, ciekawą i taką trudną do przyszpilenia jakoś stylistycznie muzykę. Tak mi się zdaje, że państwo mają ochotę na drugi fragment. Nie, bardzo tam. proszę. Violador Entu Camino. Tak bym to mniej więcej przeczytał po hiszpańsku. Album zatytułowany Quiero Amor. Alejandra Bożyk jest tutaj liderką, grającą na saksofonie oprócz niej Kamil. Alban Spreng, Eli Gulem i Mateusz Malharek. Oficyna Iglu Records. Przechodzimy teraz do... Taka dzisiaj... Niekoniecznie tradycyjnie swingująca jazzowa yy, muzyka, nie, nie, niekoniecznie mm -hmm. standardy jazzowe, ale to nie jest. Yy, Postaram chyba staram się problem. o to zadbać, ale za chwilę. Hm. Dobrze, projekt Strzał w kolano. Kto się pod nim kryje? Być może Państwo wiedzą, być może nie. Jakub Majchrzak, znany części z Państwa na pewno, z takich przedsięwzięć jak Kurs, przepych Norymberga, Pustostany, wydaje nową płytę, właściwie kasetę, bardzo ciekawą, duetowo z grecki, duetową z greckim artystą cewem. Cew, Tsew, e, syntezator mikrotonalny. I strzał w kolano, czyli Jakub Majchrzak, amplifikowana gitara klasyczna. W mic strzał w kolano. Pod taką nazwą należy szukać tej muzyki. To tytuł albumu Bless is the Common Delusion tytuł utworu grali Jakub Majszak, czyli strzał w kolano. E, amplifikowana gitara akustyczna i cef, mikrotonalny syntezator. E, Tę kasetę, jeżeli chodzi o nośnik fizyczny, wydały, bo to takie podwójne, podwójne wydanie, polsko-francuska wytwórnia Random Seed oraz grecki netlabel Paragk. Paragka. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Pierwsza, coraz bliżej, najwyższy czas na poprawienie współczynnika udjazowienia naszego dzisiejszego spotkania. Oscar Peterson? Bez przesady, ale będzie mm. to wspaniały free jazz, taki rozpędzony jak pociąg. Płyta, którą przedstawialiśmy Państwu przedpremierowo i obiecywaliśmy powrót. Płyta z wątkiem polskim, ale akurat Polka teraz nie zabrzmi. 17 kwietnia ukazała się płyta, dwupłytowy album Orbital zespołu The Outskirts z gościnnym udziałem Marty Warelis. Markująca? Oczywiście. Marta Warelis gra na drugim krążku. My będziemy dzisiaj słuchać krążka pierwszego. Tam kilka tygodni temu słuchaliśmy tego utworu Spherical Harmonics, na którym popisowo grała Marta Warelis. Dzisiaj tylko i aż Trio. Dave Rempis na saksofonie altowym, Ingebrid Hocker-Flatten na kontrabasie i Frank Rosali na perkusji. Mniej więcej dziesięciominutowy fragment kompozycji improwizacji Strafe. Vital. Taki tytuł nosi dwupłytowy album Tria Outskirts, który ukazał się w połowie kwietnia. Tria, które na drugim krążku rozrasta się do kwartetu wzbogacone o Martę Varelis, która gra na fortepianie. A zasadniczą część Tria Outskirts tworzą Dave Rampis, Ingeborg Hocker Flaten i Frank Rosali. A Teraz nadrabiamy no, zaległości ze stycznia tego roku, przynajmniej. Oficyna Bocian wydała album taki dwutworowy. Epkę właściwie. Arena Ambarciego. Long story short. To jest oczywiście zasłużona postać dla muzyki powiedzmy eksperymentalnej, ale wśród wielu, wielu jego zasług jest też również ta, że kiedy mają państwo zaprezentować czy wciągnąć kogoś w tę szeroko rozmianą muzykę eksperymentalną i nie przestraszyć, no to myślę, że twórczość Orina Ambarciego nadaje się do tego jak najbardziej. Solo na gitarze plus efekty ten utwórności tytuł And so say all of us. Bridan Barci, Long Story Short, a konkretnie utwór And uh, So Say All of Us, oficyna Bocian Records. Pozostajemy do końca naszego dzisiejszego spotkania przy wielkich gitarzystach, ale teraz wybiegniemy w przyszłość, bo to jest zapowiedź wydawnicza. 15 maja ukaże się nowa płyta Jeffa Parkera i jego kwartetu ETA, ETA. Album będzie nosił tytuł Happy Today, ukaże się nakładem wytwórni International Anthem i utwór, którego posłuchamy dzisiaj jest minimalistyczny, wydaje się doskonały na dobranoc. Usłyszymy się za tydzień. Zatem do, tak jak z tą płytą Jeffa Parkera, do usłyszenia w maju. Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. Thank mm -hmm. you.